Wyznania Mola Książkowego W 6. szósty Witam serdecznie w szóstym odcinku, w szóstym epizodzie, w szóstym rozdziale audycji Molium w wyznaniach Mola Książkowego czytaj mnie, moich <śmiech> audycji dedykowanej wszelkim amatorom, dobrej lektury, pasjonatom czytania, pasjonatom książek, wielbicielom wszystkim po prostu, którzy uwielbiają czytać, tak jak ja od niedawna lub od lat. Audycja ta jest ach, dedykowana temu, żeby rozmawiać godzinami, no tutaj rozmawiać w cudzysłowie, bo to jest oczywiście mój piękny monolog, ale żeby rozmawiać w, taki, w takim właśnie cudzysłowie godzinami, dzielić się wspomnieniami z różnych lektur, jakimiś refleksjami, daleko zakrojonymi dygresjami i tak dalej i tym podobne. Swego rodzaju również pamiętnik, mój osobisty z życia takiego mola, mola książkowego. Ach, wiele mam do powspominania, jak również wiele nowych danych, nowych treści, które przecież non-stop napływają, dlatego że lektura jest w moim życiu żywa, żywa, <śmiech> żywa i aktywna. Jest to moja absolutna pasja, jedna z najstarszych, o ile nie najstarsza którą uwielbiam się dzielić, o której uwielbiam rozmawiać i w którą uwielbiam się zagłębiać i którą uwielbiam się zajmować. Także dziś tego pięknego, jeszcze zimnego, kwietniowego w gruncie rzeczy poranka 2015 roku chciałbym podzielić się nowymi rzeczami swego rodzaju, nowymi starymi w cudzysłowie, bo będę rozmawiał tak naprawdę o lekturze, którą przerobiłem już jakiś czas temu a do czego zainspirował mnie poprzedni rozdział Molium. Jeżeli nie wiesz, o czym był poprzedni rozdział, to zapraszam serdecznie, ale w poprzednim rozdziale, powiem nawet teraz od razu, mówiłem, gdzieś tam wspomniałem, wmiankowałem o Jasonie Bernie, Bernie o postaci Jasona Berna, która wyłania się gdzieś tam z powieści Roberta Ludluma. Hmm. Dzisiaj więc postanowiłem opowiedzieć więcej o tym. Tak naprawdę już wczoraj wpadłem na ten pomysł, że w gruncie rzeczy tamta wzmianka w piątym rozdziale Molium zainspirowała mnie do tego, żebym opowiedział więcej, znacznie więcej o powieści poruszającej całą tą Czawej Jasona pełna o ekranizacji i tak dalej, i tym podobne. Więc dzisiaj będę się nad tym rozwodzić, ale zanim to dzisiaj tak nietypowo zacznę właśnie od um, innych nieco kwestii, w dzisiejszym epizodzie Molium nie będę przedstawiał żadnych około książkowych ciekawostek, chociaż, chociaż w gruncie rzeczy być może jedną z. Które poruszę, można by za taką ciekawostkę uznać. Chciałbym, niemniej jednak, opowiedzieć nieco więcej na temat, jeszcze więcej na temat dziennika norweskiego, o którym również opowiadałem, tak naprawdę, w poprzednim rozdziale w poprzednim rozdziale Molium. Dlatego, że w gruncie rzeczy przypomniały mi się pewne kwestie, o których nie poruszyłem tak jakby wspominając dziennik norweski i w gruncie rzeczy miło byłoby je tutaj przywołać. Także dzisiejsza audycja będzie swego rodzaju kontynuacją piątego rozdziału Moliu. Kontynuacją będzie podchwytywać i rozwijać pewne wątki, które były tam obecne w małym lub wielkim stopniu. Więc chciałbym zacząć od, od dziennika norweskiego, później jeszcze mała ciekawostka, jeżeli zapamiętam, na temat Marie Curie. A jeżeli nie będę pamiętał, no to nie ma mi jak przypomnieć, bo nie jest to audycja na żywo. Ale bądźmy dobrymi myśli. Zacznijmy od dziennika norweskiego dziennik norweski. Jeżeli ta lektura nie jest Tobie znana, nic Tobie nie mówi, to zapraszam serdecznie do odsłuchania poprzedniego rozdziału molium. To będzie rozdział piąty. Dzisiaj nie będę już przypominał więcej na temat dziennika norweskiego, tylko od razu z marszu przejdę do, do różnych nowych wspomnień, które mi tam przeszły przez głowę od czasu nagrania poprzedniego molium. Hmm co to będą za epickie scenki. Hmm. Przede wszystkim <grywa> pojawiła mi się w głowie scena, kiedy główny bohater, tak nawiasem to on się nazywał bodajże pierwotnie Paweł Koćko. Ja poprzednio nie wspominałem jego imienia, a później został przechrzczony na jego bardziej prawdziwą, bardziej prawdziwą tożsamość. Tomasz Paczenko. Hmm, Tomasz Paczenko. Ale to nazwisko Koćko jest epickie. <śmiech> w każdym razie Paweł Koćko, alias Tomasz Paczenko, alias jeszcze nie wiadomo kto, bo gdzieś tam z biegiem fabuły go posądzano. Też jeszcze o inne, nawet tożsamości bardziej arystokratyczne. <śmiech> Plus kto wie, jaką się tam jeszcze nazywał Poza Ziemią. <śmiech> Ale dobrze, nie chcę za dużo zdradzać, za bardzo spoilerować. To są tylko hipotezy. Prawdziwe pochodzenie Tomasza Paczenko. To są tylko hipotezy. Nie stawiam żadnej kropki. Nic definitywnie, niczego definitywnie nie stwierdzam. Więc wracając do epickiej sceny w piwnicy. Jeżeli chodzi o tą posiadłość, którą główny bohater otrzymał zaraz na początku, praktycznie rychło pierwszego tomu, bo Dziennik Szerweski to jest tak naprawdę trylogia Trzy, trzy części o mało mówiących tytułach tak naprawdę. Ja w ogóle tak, jeszcze zanim przejdę do tej piwnicy, to w ogóle tak myślałem sobie dzisiaj, że zabawnie byłoby nadać jakiś bardziej zbliżony do fabuły tytuł, niż tylko taki totalnie jakiś abstrakcyjny czy ogólnikowy. Jak sobie zobaczysz, jakie tytuły mają te trzy tomy, to po lekturze ich być może się ze mną zgodzisz, że, że one jakoś niespecjalnie oddają to, co się w książce dzieje. Natomiast ja osobiście po lekturze trzeciego tomu mógłbym nadać mu tytuł taki Tajemnica, albo Pod Szopą, Pod Stodową. Albo tajemnica stodoły, sekrety stodoły, czy jakkolwiek. No, to jest trochę hermetyczne poczucie humoru, ale jak przeczytasz trzeci tom dziennika norweskiego, to wszystko zrozumiesz. Wszystko się przed tobą jawi i wtedy to brzmi naprawdę komicznie. Mógłby być to naprawdę dobry pomysł nadać taki właśnie tytuł dla trzeciego tomu dziennika norweskiego. Jakby dawając tym samym wzmiankę co, cóż się takiego znajduje pod to dołą pewną w pewnej wsi. No ale okej. Okay. Wracając do piwnicy posiadłości, którą główny bohater otrzymuje już u progu pierwszego tomu, to jest tam taka piwnica, która w gruncie rzeczy jest zalana wodą, dlatego, że cała posiadłość znajduje się w takim malowniczym miejscu bezpośrednio, praktycznie nad morzem i stąd też nastąpiło to zalanie piwnicy. Ta woda morska przedostała się jakoś, jakimiś kanałami, coś, jakimiś grotami, czymkolwiek i zalała tam, tąże piwnicę która pewnie z biegiem czasu doczekałaby się osuszenia swojego poprzez wspomnianego głównego bohatera, ale póki co była zalana i bohater wybrał inne priorytety, żeby się nimi zająć w pierwszej kolejności. A piwnicę zostawił. Zresztą w którymś tam momencie nawet do niej wpadł i o mało się nie utopił, ale został szczęśliwie uratowany. No tutaj Jakoś bardzo nie spoileruję, bo to nie jest tak naprawdę jak, jakiś istotny wątek w powieści. Niemniej miał farta, miał farta, ale co znacznie bardziej istotne i <śmiech> interesujące, to to, w jaki kreatywny sposób bohater wykorzystał tąże zalaną piwnicę. Otóż pewnego pięknego razu zaprosił do swojego domostwa Koleżanki, a może one same się wprosiły? Już nie jestem pewien. W każdym razie wyszło tak, że lokalne, miejscowe koleżanki, bo oczywiście bohater nawiązał znajomości, to było nieuniknione, nawiązał znajomości i w którymś momencie dwie, dwoje dziewcząt znalazło się w jego domostwie i zostali sam na sam. W ogromnej chacie tak, mówię żartobliwie. I w gruncie rzeczy to wyszło tak, że pierwotne plany dotyczyły tego, żeby pokąpać się w morzu, czy też w jakimś morze-jeziorku. Natomiast finalnie, finalnie wyłoniła się jakaś taka idea, że skoro, skoro jest zalana piwnica, skoro coś takiego istnieje pod ręką, no to można by jej użyć w gruncie rzeczy. Tym bardziej, że w morzu mogłoby być jeszcze za zimno, jeżeli chodzi o temperaturę wody. A w domu można by kreatywnie jakoś zadziałać i tą wodę z piwnicy zostaną już od pewnego czasu jeszcze dodatkowo podgrzać. I tutaj złania się hmm, jakiś taki kreatywny, przedsiębiorczy umysł głównego bohatera, o którym wspominałem w poprzednim Molium. Kiedy to gość bierze, podłącza, to rozbrajające było dla mnie w ogóle. Kiedy wziął taką piłę, najzwyklejszą piłę do cięcia drewna i podłączył do niej przewody, podłączył drugie końce do gniazdka elektrycznego i stworzył tym samym swego rodzaju łuk elektryczny, czy jak to nazwać, o ile dobrze pamiętam, że tak to zostało fachowo nazwane, ja się na tym nie znam, ale stworzył coś takiego i wrzucił tą piłę <grytanie> najzwyczajniej w świecie do tej wody w piwnicy. Hmm. Odczekali trochę czasu, wrzucili tam jeszcze jakieś światełka, żeby tą piwnicę rozświetlić, bo tam panowały egipskie ciemności i tym samym w gruncie rzeczy stworzyli sobie swego rodzaju jacuzzi, nie mam, że <śmiech> to było niesamowite takie jacuzzi domowej roboty taki basenik kryty, podgrzewany kameralny no i faktycznie faktycznie skorzystali sobie z tego trochę sobie tam pobraszkowali pocieszyli nacieszyli się tym mieli jakiś fan. to była jedna z takich scenek w dzienniku norweskim Nietypowych, zupełnie niecodziennych, nadających tej powieści kolorytu swego rodzaju, czyniących zeń książkę hmm, na swój sposób oryginalną. Też mówiłem o tym poprzednio, że dziennik norweski jawił mi się produkcją dosyć oryginalną, dosyć niecodzienną i to jest jedna z takich scenek, która za to odpowiada. No ale co dalej? Wspominałem też poprzednio o takim zawadiackim nieco charakterze, czy wręcz takim jakiego określenia tu użyłem? No, teraz nie wspomnę, ale jest taki aspekt osobowości głównego bohatera, który sprawia, że on od czasu do czasu staje się zupełnie nieswój. <śmiech> Mówiąc tak delikatnie, objawia się w nim rząd krwi, znikąd. I cały ten komizm sytuacji polega na tym, że generalnie na co dzień tego po nim zupełnie nie widać. Zupełnie można by nie powiedzieć, że czy nie spodziewać się tego po nim, natomiast kiedy to już się w nim budzi, to dosyć komicznie to wygląda, jak on się nagle przeobraża w takiego hmm, żarliwego wojownika. To jest taki kontrast, że z tego można się dobrze, dobrze, dobrze, dobrze uśmiać. I pamiętam jedną z takich scen, kiedy kiedy uciekali bodajże z, właśnie z dziewczynami przed przed pogonią, gonił ich jakiś tam, agresywnie nastawiony młodzieniec na motorze. I w którymś momencie główny bohater, on w ogóle, wcześniej oni byli na imprezie i na tą imprezę on już się wybrał owinięty takim łańcuchem. W ogóle owinął się takim łańcuchem, czyli był dobrze wyposażony. Więc jak byli ścigani przez takiego opryszka na motorze, to w którymś momencie Bohater polecił, żeby zrównać się z tym motorem i on po prostu wziął ten łańcuch, w którym był owinięty i na ten motor przeskoczył i o ile teraz dobrze pamiętam, jak to było szczegóły fabuły, to po prostu zarzucił ten łańcuch do tego opryszka i zaczął go dusić, doprowadził do tego, że przewrócili się na tym motorze. Tamten gość był prawdziwie przerażony. Już nie miał takiej raźnej postawy, żeby dać im do wiwatu i ścigać tam dopaść czy co. Tylko w ogóle sytuacja uległa totalnemu odwróceniu. I tym razem to właśnie ścigany, znaczy osoba, która ścigała, stała się ściganą. To <ścoughs> Po prostu wypas totalny był i Przede wszystkim totalny komizm sytuacyjny, dlatego że zobaczyć tego głównego bohatera w takiej roli to było epickie. Właśnie chłopaka, po którym nie można byłoby się za bardzo spodziewać takich akcji, takich inicjatyw, że on będzie do tego zdolny, że on będzie w ogóle wiedział, jak sobie poradzić w tych sytuacjach i to tak skutecznie przede wszystkim że dostanie taką wenę, że ma takie umiejętności i właśnie dlatego zrodziło się to spontaniczne skojarzenie z Jasonem Vernem, który w gruncie rzeczy był w podobnej sytuacji. Też miał amnezję i też odnajdywał w sobie jakby krok po kroku z biegiem czasu umiejętności tajemnicze, które widocznie posiadał pierwej i które teraz w związku z tą amnezją tylko odkrywał na nowo. I tak samo główny bohater dziennika norweskiego, można by rzec, miał taki epizod, nawet nie jeden, w którym zdało sobie sprawę, że kiedy trzeba, kiedy zachodzi taka potrzeba, budzą się w nim pewne mm, talenty. <śmiech> I to dodaje dosyć, w moim odczuciu, to dodawało dosyć komizmu, całej tej lekturze dziennika norweskiego, kiedy już takie epizody się wydarzały, a tak jak mówiłem, nie jeden z nich miał miejsce. Więc to jest też jakby komponent również dodający kolorytu całej fabule. Co jeszcze? O czym jeszcze chciałem wspomnieć, o czym nie wspominałem poprzednio opowiadając o dzienniku norweskim, to jedna z. Takich paranormalnych zdolności, umiejętności głównego bohatera, chociaż może nie tyle umiejętności, co cech, dlatego że to nie było raczej inicjowane celowo, tylko było powiedziane czy objawione przed czytelnikiem wzdłuż fabuły, że to jest bardziej jedna z cech charakterystycznych istot, do których główny bohater przynależy. Czy też gatunku, do którego przynależy, który reprezentuje. Te istoty cechowały się bowiem, między innymi, tym, że jakby to wytłumaczyć, ja tu zwalniam trochę tempa, dlatego że sprawa jest dosyć szczególna i wymaga pewnego uważnego przedstawienia, ale mniej więcej generalnie chodziło o to, że te istoty zaburzały pewien porządek czasoprzestrzeni, pewien naturalny ład. I to się objawiało w taki dosyć charakterystyczny, oryginalny sposób poprzez burzenie, takie dosyć widoczne, wyraźne, burzenie rachunku prawdopodobieństwa. Można było na przykład... W obecności czy w bliskości głównego bohatera zacząć rzucać monetą i notować wyniki, jak często wypada orzeł, jak często wypada reszka. I okazywało się, że wyniki, statystyki otrzymane w ten sposób, zupełnie przeczyły rachunkowi prawdopodobieństwa. Można było mniej więcej oszacować, jak często. Właśnie tam zgodnie z tym, że prawdopodobieństwem będą wychodziły orły i będą wychodziły reszki. Natomiast kiedy rzucało się monetą w bliskości głównego bohatera, to wyniki wychodziły zupełnie nielogiczne i zupełnie dziwne, nieprzewidywalne. Nie wiadomo dlaczego. W ogóle paranormalne zjawisko. Coś takiego wychodziło. I... A to jest tylko jeden przykład, jeden z przykładów, na ilustrację tego, w jaki sposób obecność głównego bohatera mogłaby właściwie zaburzać ten naturalny ład, czy jakby ten naturalny porządek rzeczy, czy, czy tą po prostu tak zwaną czasoprzestrzeń. Dosyć ciekawa, oryginalna koncepcja, rzekłbym, której właściwie można byłoby się zupełnie nie spodziewać. A jednak ona znalazła się w tej książce i stanowi jeden z tych właśnie oryginalnych komponentów całego tego konceptu przedstawionego w dzienniku norweskim. Jest to jeden z licznych, jedna z licznych takich oryginalnych cech, dla których można by się, dla których samych można by się jakby pokusić o po, po tą lekturę. Hmm. No i myślę, że na tym poprzestane. jeżeli chodzi o kontynuację wspomnień, jakieś takie konkretne rzeczy bardziej z dziennika norweskiego, troszeczkę dorzuciłem do opowieści dotyczących tej książki. Jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, no to dodam być może w następnym rozdziale Molium. Natomiast dziś, zanim przejdę do właściwego, głównego tematu audycji, to pamiętam, pamiętam o Marie Corelli i Chciałem przedstawić pewną ciekawostkę, którą o której dowiedziałem się niedawno, czy którą poznałem niedawno z lektury takiego zbioru esei pod tytułem My First Book, czyli po polsku mówiąc, moja pierwsza książka. To jest taki zbiorek esei, w których różni pisarze przedstawiają różni znani, mniej lub bardziej znani, znane postacie, przedstawiają czy opisują swoje początki literackie. Nierzadko po latach sięgają pamięcią wstecz i opisują po prostu jakie były ich początki w branży. Początki pisarstwa i przede wszystkim jakby dostania się na wydawniczy rynek, na półki księgarni. To jest oczywiście generalnie XIX wiek i XIX wieczni autorzy, jako że cała ta pozycja My First Book została pozyskana z obszernego archiwum LibriVox, o którym też wspominam w modium tu i ówdzie i będę pewnie niejednokrotnie nadal to czynić, dlatego że źródło LibriVox jest świetne, fenomenalne, jest generalnie obfitym źródłem ekscytacji dla mnie osobiście. Jeżeli nie wiesz, czym jest LibriVox, to jeszcze raz przypomnę, radośnie i szczęśliwie, że jest to tak naprawdę, taka najkrócej mówiąc, biblioteka audiobooków, audioksiążek, czyli książek czytanych na głos, nagrywanych przez wolontariuszy z całego świata, w różnych językach. Najwięcej jest tam książek w języku angielskim, Nierzadko znajdują się pozycje nagrywane po kilka razy w różnych stylach. Mamy na przykład nagranie spokojne, takie statyczne, ale mamy nagranie też tej samej książki, bardziej takie dynamiczne, aktorskie, rzekłbym, takie słuchowiskowe. Mamy nagrania tworzone przez jedną osobę, mamy nagrania tworzone przez osób kilka. Także no, do wyboru, do koloru, książek mnóstwo. Można odnajdywać tam powieści, można odnajdywać, odnajdywać jakieś dokumenty, Znajdują się pozycje Alberta Einsteina, między innymi, ale i wiele, wiele, wiele innych rzeczy można tam znaleźć. I wśród nich właśnie wyszperałem któregoś razu wspomniany zbiorek esej My First Book, czyli moja pierwsza książka. I jakby wewnątrz tego zbiorku tychże esej odnalazłem esej autorstwa pani Marie Corelli. Ja już nie jestem pewien, czy o samej Marie Corelli wspominałem w Molium. Marie Corelli to jest taka, czy była taka um, dosyć intrygująca autorka, powieściopisarka XIX-wieczna. I taka ciekawa historia, że ja natknąłem się na samym początku na książkę, która później, o której później dowiedziałem się, że właściwie była jej literackim debiutem. To właśnie z tego zbiorku My First Book dowiedziałem się, że książka, którą czytałem, czy raczej słuchałem, z LibriVoxa um, autorstwa Mori Corelli okazała się być jej właśnie literackim debiutem. Jak miło. To już nie pierwszy raz zresztą, kiedy nieintencjonalnie sięgam po książkę i dowiaduję się, że to był czyjś debiut albo, że kolejność w gruncie rzeczy była mi zaaranżowana przez siły wyższe w sposób chronologiczny. Tak było z z, z biografiami autorstwa Waltera Isaacsona, czy Isaacsona, to taki pan, który stworzył biografię, kilka biografii napisał tutaj tej pory. Pierwsza jego biografia, to już nie jestem pewien, kogo była, być może pana Ralfa Waldo Emersona. Tak czy owak, jego pierwsza biografia, jaką napisał, mnie absolutnie nie interesowała. Druga biografia, jaką napisał, to była biografia Alberta Einsteina, wspomnianego już. I to była właściwie pierwsza praca Waltera Isaacsona, z którą się zetknąłem. Zupełnie nieintencjonalnie, bo nie wiedziałem wówczas, że ów Walter napisał również inne biografie. Więc zetknąłem się z biografią Alberta Einsteina pod tytułem Albert Einstein, His Life and Universe, czyli jego życie i wszechświat i tąże biografię tejże biografii słuchałem sobie radośnie w oryginale hmm. a jakiś czas później natknąłem się na już tym razem polskojęzyczną biografię Steve'a Jobsa to jest jakby założyciel firmy czy współzałożyciel tak naprawdę firmy Apple czyli tej firmy z której wychodzą wszystkie iPady iPhone'y, iPody Macintosze, Macbooki i tak dalej, tym podobne. Więc biografia Steve'a Jobsa. I ta biografia Steve'a Jobsa, niesamowitego człowieka, bardzo interesującego, tak na marginesie, stworzona przez wspomnianego Waltera Isaacsona, została chronologicznie po biografii Alberta Einsteina, czyli jakby nieintencjonalnie miałem przez siły wyższe przygotowaną, chronologiczną kolejność lektury, tak naprawdę jak one powstawały, te biografie, jedna za drugą, hmm, chronologicznie, tak zostały mi dostarczone, postawione gdzieś tam na mojej drodze życia, czy na mojej drodze mola książkowego. Więc hmm, wróćmy, wróćmy, wróćmy do pierwotnego wątku. Wspominałem o Marie Corelli. Okazało się, że w tym przypadku książka, to była w ogóle książka a Romance of Two Worlds, czyli Romans Dwóch Światów. Nie jestem pewien, czy to jest oficjalny polski tytuł, czy aby w Polsce nie nadano tej książce tytułu innego. Niemniej jednak, jakby tak przetłumaczyć na polski tytuł angielski dosłownie, to by wyszło Romans Dwóch Światów. I co ciekawe, to była pierwsza w ogóle pozycja, którą gdzieś tam wyśpytałem na LibriVoxie. Tak w ogóle. Czyli pierwsza rzecz którą sobie z LibriVoxa pozyskałem, um, czytana przez pewną osobistość płci żeńskiej, czy przez pewną niewiastę. Zresztą dosyć sympatycznie przeczytana w gruncie rzeczy. Niewiasta, która czytała z Dwóch Światów na LibriVoxie starała się um, jakby nieco charakteryzować głosy poszczególnych postaci, co jej się nawet, nawet, nawet tak żagłym. Czasami nawet dosyć realistycznie udawała pewne akcenty, także no to dodało jakby przyjemności lektury tejże wersji audio książki, powieści Romans Dwóch Światów autorstwa Marie Craig. No ale wracając do samej powieści, znowu to później dowiedziałem się, że ta autorka napisała nie jedną książkę. A tak świetnie i miło i przyjemnie się złożyło, że akurat Roman z dwóch światów to była właśnie jej książka pierwsza, z którego to powoduje mi bardzo miło, dlatego, że lubię w gruncie rzeczy tak chronologicznie zapoznawać się z powieściami czy z dorobkiem literackim poszczególnych autorów. Nie jest to dla mnie jakaś bardzo ważna wytyczna w życiu i zwykle się jej nie trzymam, ale kiedy już mi się zdarza, kiedy jest tak zaaranżowany, jak już to wcześniej ująłem przez siły wyższe, to potrafię to docenić. I czynię to z radością, z przyjemnością. <śmiech> Więc wracając do Marie Corelli i jej romansu dwóch światów, tutaj o samej tej powieści mógłbym nawet opowiedzieć trochę, ale tak najkrócej mówiąc, jest to taka historia o pewnej, pewnej, pewnej, młodej niewiaście, która jest artystką, gra na fortepianie bodajże, o ile dobrze pamiętam, ale popadła w pewną słabość fizyczną, zdrowotną, podupadła na zdrowiu i to się też jakby przełożyło na jej stan psychiczny, na jej nastroje, popadła w taki rodzaju dołek, więc nie była w stanie dłużej tworzyć, udzielać się artystycznie, jakoś angażować, grać po prostu, mieć natchnienie i w końcu jej lekarz kiedy już nie widział innych sposobów, żeby jakoś jej skutecznie pomóc, to zaserwował jej taki stereotypowy koncept, żeby ona po prostu zmieniła środowisko. Najzwyczajniej w świecie, żeby zmieniła środowisko, wyjechała gdzieś w jakieś atrakcyjne miejsce z jakimś przyjemnym, zdrowym powietrzem i tam sobie trochę czasu spędziła. Więc główna bohaterka wyjeżdża sobie wraz ze znajomymi, czy z przyjaciółmi w to miejsce i od tego wszystko się generalnie zaczyna. Ona tam poznaje pewną intrygującą postać, też artystę, tyle że artystę malarza, takiego natchnionego, dosyć kontrowersyjnego i poprzez jakby zapoznanie się z tym artystą wchodzi w pewien się Świat paranormalny czy ezoteryczny, co się rozwija znacznie, znacznie bardziej, kiedy ów artysta tak naprawdę zapoznaje, okazuje się być tylko jakby takim pośrednikiem i doprowadza główną bohaterkę do samego jakby mistrza. Tak, tak mówiąc, znośle ale tak naprawdę to nie jest aż tak wzniosłe w tej książce, chociaż, chociaż nie można się niejednokrotnie oprzeć wrażeniu, że książka jest napisana w takim dosyć podniosłym tonie. Ale ja wiem, czy to jest kwestia samej, samej tematyki. Być może jest to kwestia bardziej języka ówczesnego, ale mniejsza, mniejsza o to. Główna bohaterka zostaje doprowadzona do, do osoby, która stoi za tym wszystkim, która kiedyś pomogła temu artyście malarzowi i dzisiaj może pomóc głównej bohaterce swoimi tam tajemniczymi sposobami no i tutaj może, może zakończę powiem tylko tyle, że otwiera się niesamowita przygoda w życiu głównej bohaterki wówczas ona tak naprawdę wtedy już dosyć mocno zaczyna wchodzić alternatywny świat. Stąd zresztą ten tytuł, Roman dwóch światów, który dosyć dobrze oddaje jakby esencję tej powieści. Co ciekawe, kiedy, kiedy, kiedy autorka nadawała tytuł sama tej książce, to nie był to tytuł ten, tylko zupełnie inny. O ile dobrze pamiętam, to z angielskiego był tytuł Lifted Up jak to przetłumaczyć? Dosłownie podniesiona, wzniesiona, coś w tym rodzaju być może. Tytuł, który okazał się dla wydawcy niezbyt atrakcyjny. Otóż w ogóle z wydaniem tej książki taka ciekawostka, i to właśnie o niej chciałem opowiedzieć dzisiaj w Molium. Z wydaniem tej książki wiąże się taka ciekawa historia właśnie, o której Marie, czyli autorka, opowiada w eseju Partycypującym w tym zbiorku My First Book, czyli moja pierwsza książka, stanowiącym jego część. Okazuje się dosyć, dosyć, dosyć ciekawa, naprawdę historia, dosyć ciekawy sposób na wydanie książki w przypadku autorki. Otóż okazało się, że. Jak to było, jak to było? Okazało się, że procedura w wydawnictwie do którego skierowała się Mary, aby wydać swoją książkę, polegała mniej więcej na tym, że tak, takiego, taką kandydującą powieść przekazywano najpierw do czytelników testowych. Czyli wydawnictwo posiadało grupę takich jakby testowych czytelników, którym, jakby, którym, którym przekazywano taką kandydującą powieść do testowej lektury. I ci czytelnice po przeczytaniu książki jakby kierowali do wydawnictwa swoje opinie, swoje wrażenia. I na bazie tychże wrażeń i opinii podejmowano decyzję, czy książkę wydać, czy też nie. I teraz w przypadku powieści Roman dwóch światów okazało się, że wszystkie wszystkie opinie tych testowych czytelników były negatywne, nieprzychylne. Taka sytuacja i jakby szef tego wydawnictwa stwierdził, jakby zaintrygowało go to, zaintrygowała go ta sytuacja, że książka zyskała tak jednomyślny wyrok czy werdykt nieprzychylny, Zaintrygowało go to tak bardzo, że postanowił przeczytać ją sam. A być może zrobiło mu się również żal kobiety, że została tak zdruzgotana przez tych testowych czytelników. Tak czy owak skłoniło go to do tego, żeby przeczytać książkę osobiście też zrobił i jak się pewnie domyślasz, doprowadziło to do tego, że powieść mu się spodobała i postanowił ją wydać. Także czyż nie interesujący, oryginalny sposób na wydanie książki? Coś, co wydawało się, wydawałoby się przeczyć sukcesowi, do tegoż doprowadziło. Niesamowita historia, bardzo interesująco słuchało się tego w tym zbiorku esejów My First Book. Całego zresztą eseju, tam Autorka wspomina jeszcze inne smaczki, jak na przykład odpowiada na pytanie czy, czy dotyczące jej pracy od takiej technicznej strony, czy na przykład um, posiada agenta tak zwanego i czy pisze na maszynie do pisania. Na oba pytania odpowiedziała przecząco i uzasadniła to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli chodzi o agenta, to um, ona wolała osobiście mieć sprawy we własnych rękach i przede wszystkim uczyć się, uczyć się tych różnych niuansów wokół, wokół biznesu. Nie tylko, nie tylko pisania książek, ale, ale i dbania o własne interesy jako pisarz. Ona stwierdzała, czy miała taką mniej więcej postawę, że, że przekazanie wszystkich tych spraw agentowi to jest jakby rodzaj ignorancji, rodzaj takiego pójścia na łatwiznę, że taki pisarz w gruncie rzeczy zupełnie wtedy nie interesuje się takimi rzeczami i tak naprawdę staje się zależny od tegoż agenta własnego. Właściwie samemu niewiele wiedząc o niewielu rzeczach, stając sobie sprawy, więc w gruncie rzeczy może nie mieć możliwości stwierdzić czy, czy ten agent pracuje tak naprawdę dobrze czy sięga po najlepsze najbardziej optymalne najbardziej efektywne rozwiązania i tak dalej tym więc Marie wolała osobiście zająć się tym czy zajmować się tym wszystkim sama uczyć się tego samodzielnie i jakby dbać o własny interes osobiście Także dlatego, ta w ten sposób mniej więcej argumentowała to w tymże eseju, że ona osobiście z agenta pomocy nie preferowała korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o maszynę do pisania, używanie maszyny do pisania, to argumentowała to w ten sposób, że wolała zdecydowanie pisać yy, ręcznie, pisać odręcznie, co zresztą robiła w taki ciekawy, bardziej nieco złożony sposób. Mianowicie, zwykła pisać najpierw ołówkiem, aby następnie przepisywać to tak bardziej starannie, już zdecydowanie piórem. Także w tym ujęciu, to co ciekawe, taka postać rzeczy kojarzy mi się z takim z malarstwem właściwie, z tworzeniem szkicu i następnie przerysowywaniem już znacznie bardziej starannym tegoż. Ja aktualnie jestem w trakcie lektury biografii Vincenta Van Gogha, więc, więc to skojarzenie dosyć łatwo mi aktualnie przychodzi, kiedy, czy dosyć łatwo mi przyszło, kiedy właśnie wysłałem te informacje, że, gdzie Marie opowiadała o tym przepisywaniu swoich tekstów pisanych najpierw ołówkiem. Plus tam jeszcze opowiadała inne detale dotyczące swojej pracy i początków literackich i też jakby zwracała uwagę na taką ciekawą kwestię, że istnieją dwa w gruncie rzeczy w praktyce niezależne od siebie światy powiązane z postacią pisarza. Świat oficjalnej jakby krytyki literackiej oficjalnych recenzentów literatury, czyli na przykład recenzje w prasie, czy tego typu rzeczy, i świat czytelników, czyli tak naprawdę tej ogromnej masy ludzi, do których książka trafia, którzy tą książkę czytają. I Marie, właściwie z lektury eseju, Marie, można wysnuć taki wniosek, dosyć łatwo, że te dwa światy w gruncie rzeczy są od siebie w sporej mierze w praktyce niezależne, czego postać samej Marie jest świetnym przykładem, dlatego że ona otrzymywała, tak jak już zresztą powiedziałem, już w przypadku tej pierwszej książki swojego debiutu literackiego, Roman z dwóch światów, jak wspominałem, wszystkie recenzje tych testowych czytelników zaangażowanych w wydawnictwie były nieprzychylne. I ten wzór niestety niestety, czy na pewno niestety się powtarzał. No, to doprowadziło do wydania jej książki z sukcesem, jak już opowiedziałem, ale i ten wzór się mimo wszystko powtarzał i jak wychodziła, jak ta książka wyszła publicznie, została wydana, to ona otrzymywała również recenzje w prasie i tak dalej negatywne. Ta książka i następne książki tej autorki otrzymywały recenzje, oceny negatywne, nieprzychylne. Co ciekawe jednak, percepcja czytelników samych tej książki czy tych książek jej autorstwa była generalnie skrajnie odmienna. Praktycznie po opublikowaniu już pierwszej książki autorka została zalana listami. Zresztą, co ciekawe, jakby w końcowej części tej książki dołącza taki załącznik, w którym prezentuje albo całe, albo wyrywki, już nie pamiętam, niektórych spośród tych listów od czytelników, żeby dać pewien obraz tego, co ta książka uczyniła, czy, czy w jaki sposób została odebrana wśród, wśród ludzi, jej współczesnych wówczas. I odbiór był bardzo pozytywny, bardzo entuzjastyczny. Ta książka była dla wielu, wielu ludzi orzeźwiająca. Orzeźwiająca, wnosząca coś nowego i inspirująca do myślenia. A jeżeli książka inspiruje do myślenia, to chyba bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobrze o niej świadczy. Hmm, a chyba na pewno. Więc, więc dalej Marie stwierdza, że pomimo tego, że jej dalsze wydawane powieści również jakby były okazywały się sukcesami tak naprawdę w praktyce biznesowymi, czyli z jednej strony otrzymywały notorycznie negatywne recenzje, a z drugiej strony jakimś automagicznym sposobem sprzedawały się świetnie. To jeżeli chodzi o tą pierwszą książkę, którą wydała, to była nadal źródłem tak naprawdę największego dochodu. Największego dochodu stałego, wznawiana już dobrych kilka, kilka razy smawiany druk, po raz kolejny kolejny, i kolejny. Także to daje bardzo sensowny obraz tego, że faktycznie, faktycznie można by rzec, iż te światy są, czy były wówczas, a prawdopodobnie nadal są od siebie w sporej mierze w praktyce niezależne. Światy oficjalnej krytyki literackiej, recenzji i świat czytelników, prawdziwych czytelników, osób, do których książki trafiają i które te książki czytają. Zupełnie, zupełnie niezależne od siebie światy. Dosyć to daje do myślenia. Dosyć daje do myślenia. Hmm. Więc, więc myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o ciekawostki dotyczące postaci Marie Corelli. Ja jeszcze mógłbym dopowiedzieć być może o tym wspominałem już gdzieś tam w Molium. Jeszcze więcej, dlaczego tak naprawdę, dlaczego ta książka romans z dwóch światów jest taka niesamowita i co tam jest takiego kontrowersyjnego. Generalnie, tak najogólniej mówiąc, sprawa wprowadza się do tego, że autorka prezentuje w tej książce wiele takich koncepcji parapsychicznych, ezoterycznych i parapsychicznych przede wszystkim. Koncepcji takich jak opuszczanie własnego ciała, podróże pozacielesne, czyli jakby podróżujesz duchem poza ciałem w jakichś innych przestrzeniach, w innych światach eksplorujesz te światy koncepcje innego rodzaju, takie jak telepatia, przekazywanie myśli. Mamy tam na przykład taką scenę, gdzie, gdzie człowiek wydaje pewne polecenie psu, ale bez słów, wydaje je samą myślą i ten pies po prostu dokładnie robi to, co zostało mu przekazane. To jest dosyć interesująco przedstawiony eksperyment tej powieści. Mamy też tam koncepcję jakby opiekunów duchowych, takich, których, których można wezwać w każdej chwili i korzystać z ich pomocy. W tym konkretnym przypadku przedstawionej w powieści chodziło o pozyskiwanie natchnienia na zawołanie, natchnienia twórczego, artystycznego. Mamy koncept jakiejś takiej prekognicji gdzie mamy postać, która w pewnym momencie przewidziała sama własną śmierć, odejście z tego świata, co może nie jest jakoś, jakoś strasznie dużą rzadkością, no ale, no ale jednak i było dosyć, dosyć specyficzne w tej książce, dosyć specyficznie się tego słuchało. Co tam jeszcze było? Mamy w ogóle, jeżeli chodzi o te wspomniane pozacielesne wędrówki, to mamy jakiś koncept na ich indukowanie, czyli wywoływanie sztuczne za pomocą pewnych tam preparatów z góry przygotowywanych. Mamy koncept nawet życia pozaziemskiego, gdzieś tam przedstawiony, mamy odmienne zupełnie widzenie interpretację zupełnie odmienną religii katolickiej czy chrześcijańskiej, jak wolisz tak naprawdę. Zupełnie odmienne, takie, taki przewrót jakiś w ogóle. I teraz, jeżeli wziąć pod uwagę, że wszystkie te koncepty odnajdujemy w powieści dziewiętnastowiecznej pisarki, no to mnie osobiście to zaskoczyło wielce, wielce, wielce, wielce, wielce. Ogromnie mnie to zaskoczyło. I tym bardziej cieszę się, że ta książka okazała się pierwszą książką tej autorki, dlatego, że przede mną gdzieś tam na mojej drodze już jest następna i wiem również, że ta autorka popełniła tych książek trochę, wcale nie mało. No i tam nawet w którymś momencie było wspomniane w jej eseju, że co najmniej jedna z tych książek została wydana w trzech częściach czy tomach, więc to no, dla mnie to już brzmi dosyć apetycznie, apetycznie. więc jakby będę miał jeszcze możliwość zetknięcia się z jej twórczością i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej. Nie wszystko mi się, nie wszystko w tej książce Romans dwóch światów przypadło mi do gustu, bo nie przypadł mi do gustu komponent stricte religijny. Podobnie jak, jeżeli słuchałeś czy słuchałaś wszystkich wydań MOLIUM wcześniejszych, to w którymś z nich opowiadałem o twórczości Dolores Cannon. I w tym kontekście wspomniałem, że nie sięgałem po wszystkie książki tej autorki, właśnie dlatego, że nie wszystko mnie tak naprawdę interesowało. Jedną z rzeczy, które mnie tam nie interesowały, to były rzeczy stricte powiązane z zagadnieniem religii, jako takiej i historii religii jako takiej. Postać Jezusa, tutaj mam konkretnie na myśli, to mnie nie interesowało i dlatego po to nie sięgnąłem. Ten sam powód tak naprawdę pojawił się w przypadku Romansu Dwóch Światów, o ile sama książka w większości była dla mnie interesująca, jak najbardziej, o tyle ten komponent dotyczący religii stricte nie przypadł mi do gustu, gdyż, gdyż to całe zagadnienie jakby niespecjalnie mi przypada do gustu. Um, zapewne dlatego, że z jakąkolwiek konkretną religią osobiście się nie identyfikuję. <śmiech> więc... więc yy... To odpowiada za to, że nie odnajduję jakiejś bardzo pociągającym perspektywy zagłębiania się w różne historie, powiedzmy, stricte związane z chrześcijaństwem. Chociaż powiem na marginesie, że od czasu do czasu kusi mnie prawdziwie, żeby przeczytać w końcu Biblię. Mówię w końcu, dlatego że jeszcze, jeszcze jej nie przeczytałem w życiu całej. Kiedyś, kiedyś się do tego próbowałem zabierać, ale, ale to było zdecydowanie zbyt ciężkie wówczas to było dawno, dawno, dawno temu, to byłem wczesnym nastolatkiem wówczas, albo dzieckiem wręcz, więc w gruncie rzeczy nie jest to takie dziwne, że w tamtych czasach przebrnięcie przez szczególnie początkowe te fazy chronologiczne Biblii, czy jakieś tam genealogiczne, było dla mnie dosyć męczące. Dzisiaj jednak, kiedy z biegiem lat coraz więcej dochodziło do mnie różnych historii, które w Biblii się znajdują, to zaczęło mnie zaskakiwać, że ta książka, czy księga, wydaje się być znacznie, znacznie bardziej interesująca, niż bym mógł przypuszczać. do tej pory mi się Biblia nie kojarzyła, szczerze powiem, z interesującą lekturą. Na tyle, na ile była mi prezentowana gdzieś tam na szkółkach niedzielnych, czy na lekcjach religii, czy podczas kazań, Kiedyś tam, kiedy jeszcze do kościoła uczęszczałem, to, to wszystko było dosyć stereotypowe. Jak się na przykład pomyśli o ekranizacjach filmowych co się ekranizuje zwykle, jeżeli chodzi o wielkie historie biblijne. To wszystko jest takie stereotypowe i nie odnajdywałem w tym jakiegoś wielkiego zainteresowania, a nawet nawet jeśli to, no cała Biblia jawiła mi się głównie jako to, co było prezentowane właśnie w oficjalnym takim nurcie, czyli właśnie na wspomnianej religii, czy w kościele, czy, czy, czy, czy w ekranizacjach historii biblijnej. Natomiast gdzieś później, z biegiem czasu, dowiedziałem się, że w samej Biblii jest znacznie więcej tych opowieści, różnego rodzaju, znacznie, znacznie więcej i wiele z nich jest dosyć intrygujących. Szczególnie, jeżeli jakby próbować je jakby zinterpretować w świetle zjawisk paranormalnych, to można tam odnaleźć dosyć, dosyć interesujące kwestie, to jest dygresja swego rodzaju w stronę paleoastronautyki, tak zwanej, czy paranormalnej. Tej dygresji teraz nie będę rozwijał, bo o to dużo, dużo, dużo bym mówić. Odsyłam do takiej serii Ancient Aliens, czyli starożytni kosmici. To jest taka seria dokumentacyjna, już mająca dobrych, dobrych kilka sezonów, która przedstawia w taki dosyć, dosyć przystępny sposób Całe to zagadnienie tzw. paleoastronautyki, obecności, jakby tak w skrócie mówiąc, obecności czy ingerencji, hipotezy o obecności i czy ingerencji innych inteligentnych cywilizacji w historię ludzkości na Ziemi. Także nowe światło na historię człowieka rzucone znajdziemy tam. Odsyłam wszystkich zainteresowanych w tamtym kierunku, w tamtą stronę. Natomiast wracając do Marie Corelli, właśnie dlatego jej książka jest tak interesująca i tak zaskakująca, że jak na tamte czasy zawierała w sobie bardzo kontrowersyjne treści. Dosyć również innowacyjne, innowatorskie. I to takie, taki bardzo, bardzo, bardzo intensywny powiew świeżości musiał być wówczas. Odbiór tego przez czytelników również bardzo daje do myślenia. Także perspektywa faktu, iż, iż autorka mogła podobną postawę rozpostrzec na dalsze książki, które napisała, jest dosyć pociągająca, rzekłbym, i tylko do lektury tych dalszych książek mnie zachęca. No, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o postać Marie Corelli na dziś w garści ciekawostek, więc teraz myślę, mogę już spokojnie przejść do tematu głównego, do bloku głównego dzisiejszego rozdziału Molium. Przypominam, jest to rozdział szósty, którym to głównym tematem jest postać Jasona Berna lub też po prostu trylogia o Jasonie Bernie autorstwa Roberta Ludluma. Może najpierw taka geneza, jak ja do tego, jak to się stało, że w ogóle sięgnąłem po te książki i co jest takiego niesamowitego w tym, co mi się spodobało. Różne, różne spontaniczne wspomnienia, jak zwykle. Przede wszystkim cała ta kwestia Jasona Berna została zekranizowana swego czasu. I to właśnie filmy o Jasonie Burnie były tym, z czym zetknąłem się na początku. Z książkami zetknąłem się później. Pierwsze to były filmy, jeżeli chodzi o moje doświadczenie z Jasonem Burniem. I filmy owe, to takie generalnie szpiegowskie sensacje, mógłbym powiedzieć, takie, okazały się dosyć mi podobać na swój sposób, trafiać jakoś w mój gust, czego nie mogę powiedzieć o wydawałoby się podobnym gatunku, o podobnej serii, o serii z Jamesem Bondem. Jakoś ta seria z Jamesem Bondem nie trafiała w mój gust. jako o tym myślałem, doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie nie trafiała w mój gust, dlatego, że wydawała mi się, czy wydaje mi się taka dosyć komiksowa na swój sposób, czy sztuczna. Nie wiem, czy to samo mógłbym powiedzieć o książkach o Jamesie Bondzie, dlatego, że ani jednej nie czytałem, a niedawno dowiedziałem się, że te książki istniejące mnie też zaskoczyło, bo wcześniej zupełnie tego nie wiedziałem, że istnieją książki o Jamesie Bondzie. Um, nie wiem, czy książki wydawałyby mi się sztuczne i takie komiksowe na swój sposób. Natomiast filmy zdecydowanie takimi mi się jawiły. Miałem takie odczucie jakby właśnie takiej sztuczności swoistego przerysowania, takiego właśnie komiksowego charakteru niejako. I myślę, że to właśnie dlatego te konkretnie rzeczy mi do gustu nie przypadły. Natomiast co ciekawe, Jason Byrne i filmy o Jasonie Byrnie, a były trzy, chyba, że coś nowego się pojawiło od tamtego czasu, tego nie wiem, ale mam na myśli pierwsze trzy filmy o Jasonie Byrnie. Kiedy się z nimi zapoznałem, no to odkryłem właściwie, że jednak można tą tematykę przedstawić w sposób, który mi do gustu przypadnie. Tą tematykę, czyli czyli tematykę generalnie takie, taką szpiegowską. Jakieś, mamy jakąś postać agenta, specjalnego agenta, który czy, czy po prostu jakiegoś tajniaka, tajnego pracownika, jakiejś tajnej organizacji, który dysponuje pewnym spektrum specjalnych umiejętności no i ma jakieś tajne misje różne i tak dalej. Więc, więc jest to więc jakby mocno taki sensacyjny charakter, sporo efektownych takich scen, dosyć. Filmy osobiście dla mnie są, były, były i są nadal dosyć porywające, dosyć angażujące, dosyć wpadające, trafiające w mój gust jak najbardziej, jak najbardziej. I podobają mi się na tyle, że zdecydowanie lubię do nich wracać. One mi się absolutnie nie nudzą co jest bardzo ciekawe tym bardziej, że jakby cała trylogia tych filmów o Jasonie Bernie w gruncie rzeczy porusza jeden ten sam temat ciągle, czego nie można powiedzieć o książkach, o tym niebawem opowiem więcej ale jeżeli chodzi o trylogię filmów to one non stop tak naprawdę poruszają jeden ten sam temat ja już w moim opowiedziałem o tym, że generalnie postać Jasona to jest młody mężczyzna, który odnajduje siebie w sytuacji osoby, która ma amnezję, po prostu ma zanik pamięci i nie wie właściwie prawie nic o sobie. Nie wie kim jest, nie wie w ogóle o co chodzi, jest totalnie zdezorientowana i to czego potrzebuje to tak naprawdę odzyskać pamięć jakoś, albo przynajmniej jakoś się w tym wszystkim połapać, kojarząc fakty, robiąc jakieś takie śledztwo na własną rękę odkrywając kawałek po kawałeczku swoją prawdziwą, już zaginioną tożsamość. Więc mamy generalnie z tym do czynienia w pierwszym filmie o Jasonie Bernie i mamy do czynienia z tym w drugim i trzecim filmie o Jasonie Bernie, generalnie gdzie chodzi non stop o to samo. Jest jeden tak naprawdę wątek, gdzie Jason zdaje sobie sprawę, kim naprawdę jest i zdaje sobie sprawę z tego, że jest poszukiwany, że jest w gruncie rzeczy ścigany i potrzebuje w związku z tym, co naturalne, oczywiste, uciekać, jakoś dawać sobie z tym wszystkim radę. No i generalnie on jest tak ścigany i tak ucieka przez wszystkie trzy filmy. Dlatego można by powiedzieć, że jest to dodatkowo interesujące, że te filmy naprawdę trzymają, trzymają poziom w moim, jeżeli chodzi o mój gust, trzymają poziom, trzymają tempo, trzymają jakby tą umiejętność zaangażowania, poziom zaangażowania, są niezmiennie świeże i porywające w moim odczuciu, na tyle, że tak jak powiedziałem, nie nudzą mi się i lubię do nich wracać od czasu do czasu, oglądać się ponownie, każdą z tych trzech części. Niemniej jednak, zupełnie inaczej, Rzecz się ma, jeżeli chodzi o fabułę książek, ale o tym też zaraz, bo dokończę jakby kwestię, jak dotarłem do samych książek. Otóż któregoś razu po prostu przypomniało mi się, że, że filmy o Jasonie Bernie tak bardzo lubiłem, czy tak bardzo lubię. Przypomniało mi się to i powiązałem sobie fakty, że gdzieś tam z biegiem czasu natknąłem się na książki o Jasonie o czym też jakby, o istnieniu tych książek też nie wiedziałem jakiś czas wcześniej, dopiero później dowiedziałem się, dużo później, że książki o Jasonie Pernie istnieją. I że być może nawet jest ich więcej niż tylko trylogia, ale też zupełnie inna para kaloszy. W każdym razie nadszedł taki czas w moim życiu, ja po prostu połączyłem te kropki i stwierdziłem, że skoro film tak bardzo mi się podobał, a przecież to jest tylko ekranizacja i zwykle w książkach mamy więcej treści, więcej szczegółów, więcej detali. Na dłużej zdecydowanie można się w książkę zaangażować, zagłębić niż tylko powiedzmy półtorej godziny czy dwie godziny filmu pojedynczego. No to skoro film mi się tak bardzo podobał, tak bardzo przy, przypadł mi do gustu, no to sięgnę po książkę. Więc tak uczyniłem i sięgnąłem po po trylogię całą Jasona Berna, autorstwa Roberta Ludluma. Jeżeli chodzi o tytuły tej trylogii, to w przeciwieństwie do dziennika norweskiego akurat tytuły trylogii Jasona Berna pamiętam teraz, więc mogę je przytoczyć. Mamy to tak, tożsamość Berna, tom pierwszy, tom drugi to Krucjata Berna i tom trzeci to ultimatum Berna. Tytuły znowu bardzo abstrakcyjne w moim odczuciu, poza, poza tożsamością Verna w gruncie rzeczy bardzo, bardzo tak by nie za bardzo właściwie odnoszące się do fabuły książki, czyli bardzo abstrakcyjne, bardzo ogólnikowe nie pierwszy raz już się stykam z takim zjawiskiem, które no dosyć mnie dziwi, ja osobiście bym preferował jednak, żeby te tytuły powieści były jakoś tak bardziej trafione, tak jak właśnie ten Roman z dwóch światów Marie Corelli, gdzie można o tym tytule powiedzieć, że tak, ten tytuł jest jak najbardziej trafiony, ale właśnie, tak przy okazji, to ja nie powiedziałem, skąd ten tytuł się wziął, bo powiedziałem tylko, że autorka sama oryginalnie tytuł nadała inny powieści, i powiedziałem, że wydawca tej książki stwierdził, że, że ten tytuł nie jest wystarczająco atrakcyjny. Wydawcy spodobała się książka, jak powiedziałem, on zaintrygowany tym wszystkim, tą samą sytuacją Jeszcze na chwilkę wróćmy do tej Marie Kurelli. Taka skoczna dygresja. <śmiech> Więc mówiłem o tym, jak pamiętasz, że wydawca książki był zaintrygowany tym, że ona dostała od testowych czytelników negatywną opinię jedno, jednogłośną. Więc sięgnął osobiście po nią, przeczytał, spodobała mu się i zechciał ją wydać, ale stwierdził, że tytuł, jaki autorka tej książce nadała, nie jest wystarczająco atrakcyjny, niedobrze wystarczająco odzwierciedla, jak bardzo atrakcyjna jest cała fabuła tej książki. Więc wyszedł z takim pomysłem, żeby zlecić, żeby zmienić po prostu tytuł i zlecił wynalezienie nowego tytułu, wymyślenie nowego tytułu jakiemś tam poecie. <zaznajomionemu>, zaznajomionemu czy zaprzyjaźnionemu. I tenże poeta wymyślił tytuł, wyszedł właśnie z tą koncepcją romansu dwóch światów. Ja jeżeli chodzi o ten romans dwóch światów jako tytuł, odczuwam ten, tu, ten tytuł jak najbardziej jako już oddający, oddający jakby ducha powieści. Natomiast jeżeli chodzi o Krucjatę Berna, czy Ultimatum Berna, no to dla mnie te tytuły są podobnie abstrakcyjne i niewiele jakby mówiące o treści książki, jak tytuły, tytuły poszczególnych tomów dziennika norweskiego, kiedy się z nimi zapoznać, czy tytuły niektórych powieści Dylny, o czym też opowiadałem w którymś molium. Dokładnie ta sama historia. Tytuł mało ma wspólnego, o ile w ogóle cokolwiek sensownego, z, Treścią książki, z fabułą powieści. No ale wracając do, do Jasona Berna i w książkowej, do Jasona Berna w książkowej formie, w książkowej postaci. No to tak jak powiedziałem, zdecydowałem się sięgnąć po te książki, idąc jakby za tropem filmów, które podobały mi się bardzo, które były bardzo w moim guście. Stwierdziłem sobie, że skoro filmy były bardzo w moim guście, te książki prawdopodobnie będą jeszcze bardziej, a przynajmniej w podobnym stopniu. Generalnie się nie zawiodłem, co mogę powiedzieć, ale doznałem też wstrząsającego zaskoczenia. I takie moje wstrząsające zaskoczenie wokół tych powieści o Jasonie Bernie dotyczyło tego, jak się mają te książki do ekranizacji. Generalnie, jeżeli chodzi o ekranizację różnych powieści, przywykłem do tego, że w mniejszym lub większym stopniu Odpowiadają one treści tejże książki czy powieści. Generalnie jest to sensowny zwykle stopień. Jest tam oczywiście, są pewne niedomówienia, są pewne pominięcia, są pewne rzeczy, które zostały zmienione. Bywają, bywają. Niemniej jednak... W jakimś takim ogólnym obrazie spora przynajmniej część fabuły odnajduje jakieś swoje odzwierciedlenie w ekranizacji. Do tego przywykłem, jeżeli chodzi o ekranizacje, z którymi do tej pory się zaznajomiłem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie z Jasonem Bernem, to w książkach odnalazłem zupełnie właściwie co innego niż, niż w ekranizacji. I Tak jak mówiłem, że na przykład ekranizacja porusza właściwie non-stop trylogia filmów, porusza właściwie non-stop jeden motyw w kółko, czyli ściganego Jasona, który non-stop ucieka, ucieka, ucieka i jakoś próbuje sobie z tym wszystkim radzić, o tyle w powieściach zupełnie nie mamy do czynienia z tym, Mamy ten wątek jak gdyby w pierwszym tomie, ale drugi i trzeci tom to są zupełnie już inne, takie bardziej autonomiczne, samodzielne misje, których w ogóle nie znajdziemy z ekranizacji. Co ciekawe, jak tak zestawić te książki, to można by powiedzieć, że właściwie ta ekranizacja nawet nie jest luźna. Ona prawie nic nie bierze z powieści, jak tylko to taki ogólny zarys, kilka nazwisk i jakby inspirację bardziej motywem agenta, który traci pamięć i potrzebuje się w tym wszystkim jakby na nowo odnaleźć, połapać. I to najlepiej jak najszybciej, gdyż sytuacja wydaje się dosyć niebezpieczna. Patrz to, że on odnajduje się w sytuacji, w której jest jakby gdyby ścigany. Ktoś, ktoś chce go dopaść. Hmm. Więc nie wiadomo, o co chodzi i trzeba się jak najszybciej ogarnąć, że tak powiem. Więc kiedy przeczytać teraz książki o Jasonie Bernie i zostawić to z ekranizacjami, to można dojść spokojnie do takiego wniosku, że ekranizacje nie są ekranizacjami w tym przypadku, tylko stanowią raczej filmy inspirowane takim najbardziej esencjonalnym motywem leżącym całkowicie u podłoża powieści o Jasonie Bernie. Nazywać to ekranizacją nie nazwałbym tego ekranizacją. To jest tak pomieszany i tak mało czerpię z powieści, że ja osobiście nie nazwałbym tych filmów mianem ekranizacji, tak poważnie mówiąc, tak ponamyśle. Nie nazwałbym ich ekranizacjami, tylko raczej filmami inspirowanymi jakby ideą stojącą u podstaw powieści o Jasonie Bernie. Tak to by mówił. To nawet nie jest inspiracja powieściami samymi jako takimi, tylko inspiracja tym, co leżało u ich podstaw, tak myślę. Taki jakby korzeń pomysłu. Taka jakby rdzenna idea. Czyli właśnie ten agent, który traci pamięć. Nawet nie wie, że jest agentem. Um, tak trochę spoileruje, ale niewiele, niewiele. Um, I i potrzebuje się w tym wszystkim jakoś odnaleźć, najlepiej jak najszybciej. Teraz, co mnie jakby w tych książkach o Jasonie Bernie ucieszyło, co było dla mnie miłą niespodzianką, no pomijając fakt, że, że okazało się, że mogę spokojnie liczyć na wiele, wiele, wiele nowych treści w książce, dlatego że Zanim jeszcze to do mnie dotarło, że w książkach jest całkowicie co innego niż w filmach o Jasonie, to liczyłem się z tym, że większość tych książek nie będzie dla mnie nowością tak naprawdę. Większość fabuły. Że po prostu jeżeli ja coś nowego z tego wyniosę, to będzie to zasługą pisanej formy, tak naprawdę przekazu tego właśnie, że tam będzie więcej detali, może pewne sceny, których nie ujęto, w filmie i tak dalej i tym podobne. Natomiast więc jakby z, z takim poglądem ja nie, nie oczekiwałem wiele nowości od lektury powieści o Jasonie. Natomiast okazało się, że, no, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to właściwie zupełnie co innego. Książki o Jasonie Bernie, to jest zupełnie co innego pod kątem fabuły, więc no to pierwsza taka ogromna niespodzianka, że miła bardzo niespodzianka, że ja dostanę tej treści bardzo, bardzo, bardzo dużo nowych. Nowej. I tak faktycznie było. Inne, miłe, przyjemne dla mnie osobiście niespodzianki polegały na tym, że postać Jasona została przedstawiona w bogatszy, rzekłbym, sposób, niż to zostało zaprezentowane w filmie, dokonane w filmach o tymże Jasonie. Dlatego, że w filmach Jason nam się jawi generalnie może nam się jawić jako taki um, może nie macho, ale taki bardzo utalentowany w swojej branży, że tak powiem, człowiek, um, który no, jest takim Jamesem Bondem, ale bez takiej właśnie komiksowej otoczki, bez szpanu, bez tej sztuczności. Jest, dla mnie zawsze Jason był bardziej jakby taki autentyczny, czy, czy wiarygodny, prawdziwy w odczuciu i jeżeli chodzi o filmy, to w filmach on może się nam jawić właśnie jako taka maszyna do zabijania, jako bardzo rozgarnięty człowiek, który ma bardzo ma świetną kondycję i szereg umiejętności opanowanych w bardzo, bardzo sensownym, atrakcyjnym stopniu. Ja mam na myśli jakieś tam sztuki walki, czy różne takie socjotechniczne umiejętności, kojarzenie faktów, kreatywne, bardzo wysoka spostrzegawczość, uważność, wysoki refleks, no i tak dalej można by wyliczać. Ale generalnie chodzi o to, że on się może jawić co najwyżej w tych filmach jako właśnie taki kolejny Leon zawodowiec niemalże, ale nie tak brutalny. Tutaj jest to bardziej postać w pozytywnym świetle tak naprawdę przedstawiona, nie jako jakiś jakby to powiedzieć przestępca czy, czy morderca płatny czy coś, taki negatywny, tylko w bardziej takim pozytywnym czy przynajmniej neutralnym świetle o dziwo też jest to swego rodzaju zaskoczenie, jest on przedstawiony. Niemniej jednak no, przedstawienie postaci Jasona w filmach nie wychodzi już poza ten zakres. I jeżeli teraz w filmach Jason natrafia na kobiety, to generalnie nie jest to przedstawione jakoś w bardzo, w bardzo bogaty, szeroki sposób, tylko bardziej kojarzy się z takimi płytkimi romansami Um, niczym I niczym ponadto takie epizody, um, które nie dotykają, nie dotykają takiego prawdziwego uczucia w ogóle. Wydają się nie dotykać y, jakoś, w jakimś takim sensownym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o postać Jasona w książkach, o przedstawienie jego postaci, jego osoby w książkach, w trylogii, Roberta Rutluma, to otrzymujemy tam znacznie bogatszą postać, znacznie szersze jej przedstawienie. Mamy przede wszystkim, znaczy tak najogólniej mówiąc, że najogólniej mówiąc, można by rzec, że Jason został przedstawiony w książkach bardziej jako człowiek, a nie tylko mm, właśnie taki sztuczny agent, ale nie sztucznym w znaczeniu Jamesa Bonda, tylko sztucznym w znaczeniu, że um, przedstawia nam się tylko w formie zawodowej i nijak inaczej. Um, czyli mamy taką jedno płaszczyznową formę przedstawienia. Natomiast w książce Jason jest przedstawiony wielopłaszczyznowo, czyli bardziej realistycznie. Poznajemy go bardziej jako człowieka, nie tylko jako agenta jakiegoś tajnego, nie tylko jako człowieka, który posiada szereg właśnie umiejętności na wysokim poziomie opanowalnych, o których już wspomniałem, ale też jako człowieka, który ma uczucia, który chce sobie jakoś życie też ułożyć prywatne na myśli życie, a nie tylko powiedzmy zawodowo poukładać sobie kwestie różne. Trzeba po prostu, żeby udało mu się uciec czy czy doprowadzić pewne sprawy do końca. I co ciekawe, wątek, wątek z kobietami, czy konkretnie właściwie jedną kobietą w tym przypadku, można by rzec, jest, jest uczuciowy, czego nie można, ja bym osobiście nie powiedział o filmie, że to mamy wątek uczuciowy, tylko co najwyżej płytki romans, ale tutaj w książkach można jak najbardziej już powiedzieć, że mamy do czynienia z wątkiem uczuciowym. Jason jest przedstawiony i to jedno z wielkich, z największych moich zaskoczeń, że został przedstawiony również jako właśnie osoba, która potrafi kochać, która jest zaangażowana, która odkrywa siebie nie tylko jako swoją zaginioną przez amnezję tożsamość, ale odkrywa też siebie jako człowieka z sercem, z uczuciami, jako kochającego mężczyznę który odnajduje swoją drugą połowę i cały, cały ten wątek jest tak naprawdę obecny we wszystkich trzech tomach książkowej wersji, książkowej powieści o Jasonie Burnie. Więc no, to samo jest wielką nowością dla kogoś, kto do tej pory oglądał tylko filmy gdzie no, nie było mowy o żadnym, żadnej romantycznej płaszczyźnie, żadnej takiej uczuciowej, sercowej rzeczy. Tutaj dostajemy to wszystko, jak najbardziej, jak najbardziej uczucie, które na początku go nie ma, oczywiście ono się gdzieś tam rodzi w, tak, w zaskakujących dosyć okolicznościach. Ono się pojawia w grzliwy dosyć sposób i ono się rozwija rozwija, rozwija, aby dojść do, do takiej w ogóle formy, w której Jason ma już yy, rodzinę. Ha! To jest dopiero w ogóle, kiedy w filmach w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby on miał jakąś rodzinę, żonę, dzieci w książkach, jak najbardziej to dostajemy. Dostajemy w którymś momencie Jasona, który ma rodzinę i który o dobro tej rodziny i jej bezpieczeństwo walczy. Hmm niezłomnie, niezłomnie i wytrwale. Co więcej, jednym innym przykładem na to, czego nie ma w filmie, a co jest dosyć dużym zaskoczeniem, no to w filmie mamy prezentowaną postać Jasona w trylogii Non Stop, pierwszy, drugi, trzeci film Jasona widzimy jako młodego, przedsiębiorczego, zaradnego, żywotnego, energicznego mężczyznę. Natomiast w powieści Jason się starzeje, ulega upływowi czasu. Fabuła skacze o jakiś czas do przodu i w którymś momencie mamy widzimy Jasona, który nie jest już tak bardzo sprawny, nie jest już w swojej najlepszej formie, a czasy świetności mają już za sobą. No brzmi to kontrowersyjnie, zupełnie nie po hollywoodzkiemu, ale faktycznie, faktycznie mamy do czynienia z takim konceptem i można by się bardzo zastanawiać jak autor sobie w ogóle poradzi z takim konceptem przedstawienia agenta specjalnego, który nadal będzie tak naprawdę zaangażowany w jakieś misje, w jakieś, w jakieś poplątane sprawy z niejednokrotnym czy wielokrotnym wręcz narażaniem życia. Hmm. Jak sobie z tym poradzić, kiedy główny bohater ma już swoje lata i nie do końca jest w formie, czasem w związku z czym po prostu coś nie działa odpowiednio, tak jak powinno, nie osiąga, nie osiąga już takiej wydajności. Hmm. Już samo to w sobie jest dosyć zaskakującym pomysłem i, i dosyć intryguje, jeżeli chodzi o perspektywę lektury żeby w ogóle dowiedzieć się, jak to zostało przedstawione, jak autor z tego wybrnął, bo dla mnie perspektywa tego wydawałaby się jak najbardziej kontrowersyjną, żeby w ogóle jakoś to opracować, żeby zrobić polotnego, że tak powiem, agenta z osoby, która no mogłaby tak naprawdę być już na wakacjach w swoim życiu. Hmm. No i z, tak, z czymś takim mamy również do czynienia, nie przez całą trylogię książek, nie, wiem, bo na początku oczywiście poznajemy Jasona jako młodego, energicznego i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, książki to też trylogia i tyle, że trylogia, w której czas płynie, a Jason się starzeje, a nie stoi w miejscu, tak jak w trylogii filmów. Więc to jest też taka ciekawostka. Mówiłem też wcześniej, że trylogia książek nie jakby nie porusza non-stop jednego tego samego motywu, tak jak w filmy, czyli tej ucieczki Jasona, że on jest non-stop ścigany, non-stop ucieka, to w książkach mamy do czynienia z tym motywem w pierwszym tomie, natomiast drugi i trzeci tom, jak wspominałem, to są już konkretne misje. Pierwszy tom tak naprawdę można by powiedzieć, że zamyka, zamyka całą tą historię, którą porusza cała trylogia filmów. To w pierwszym tomie książkowym mamy całą tą historię opracowaną, zamkniętą, Zakończoną. Natomiast w drugim i trzecim tomie Jason przechodzi tak naprawdę na wyższy poziom, można by rzec, w odniesieniu do filmów i zaczyna się zajmować konkretnymi misjami, trochę czy tego chce, czy nie. Dlatego, że początkowo zostaje w to uwikłany na siłę, bez własnej woli, a później, później jakby sam decyduje się na podjęcie pewnej misji gdyż jest mu to niezbędne, żeby po prostu czuł pokój czy komfort psychiczny z bezpieczeństwem własnej rodziny, która wtedy dla niego stanowi wystarczający motywator. Tak czy owak w drugim i trzecim tomie mamy do czynienia z takimi stacjonarnymi, autonomicznymi misjami, którym te tomy są dedykowane. I tak w drugim tomie mamy generalnie akcje która um, dzieje się w, sporym, w sporej mierze w, w, w, w... gdzie to było? Gdzie to było? W, w, w, w Hongkongu, bodajże. W tamtej strony. Um, nie cały czas, ale, ale w sporej mierze. On wyjeżdża po prostu trochę do źródeł. W ogóle znacznie... To też inna historia, że w znacznie szerszym kontekście poznajemy poznajemy kim jest Jason Byrne. W filmach to zostało też zupełnie inaczej przedstawione, kim on tak naprawdę był. W książce odnajdujemy znacznie bogatszą wersję wydarzeń. Znacznie, znacznie, znacznie bogatszą. To, co w filmie jest, to w porównaniu z książką, to jest praktycznie nic, to jest dopiętnie dorasta, że tak powiem, bogactwo historii, którą otrzymujemy w książce, kim jest Jason Bourne? to nie jest ta sama, ani nawet zbliżona odpowiedź do tej, którą otrzymujemy w filmach. W książce, czy w książkach otrzymujemy tą odpowiedź znacznie, znacznie, znacznie bardziej złożoną. Dosyć taką, rzekłbym, wysublimowaną i jakby to powiedzieć, no zaraz brakuje mi słowa więc, więc może tego nie powiem w ten sposób, ale chodzi mi o to, że ta o, to jest to słówko wyrafinowaną dostajemy znacznie bardziej bogatszą i wyrafinowaną wersję na wersję odpowiedzi na pytanie kim Jason Byrne jest naprawdę bo tak jak mówiłem on na początku odnajduje siebie w w sytuacji człowieka z amnezją i nie wie, kim jest, nie wie nic o sobie. Dopiero później się dowiaduje, kroczek po kroczku, a my razem z nim. Więc hmm, jednakowoż odpowiedź, którą uzyskujemy, która jest przed nami odsłaniana w książkach, jest znacznie bardziej spektakularna, znacznie, znacznie szersza i znacznie bardziej wyrafinowana niż to, co otrzymujemy w filmie. W związku z tym w drugim tomie on niejako wraca do korzeni i podejmuje misję na terenie, z którego niejako się wywodzi. Właśnie w związku z tym, że ten teren zna bardzo dobrze. Tak, tak abstrahując, to kolejną rzeczą, której nie odnajdziemy w filmie, jest takie jakby alter ego, taka oficjalna tożsamość Jasona, taka przykrywkowa tożsamość, tak jak Superman i Clark Kent, tego też nie ma w ogóle w filmach, natomiast w powieści otrzymujemy taką tożsamość Jasona Berna, który gdzieś tam w którymś momencie obiera taką przykrywkę takiego profesora na uniwersytecie. I w oficjalnym życiu dla przeciętnych ludzi, przeciętnych zwiadaczych chyba Jason Bern jest postrzegany jako po prostu jeden z wielu profesorów na pewnej uczelni. Więc to też jest w ogóle swego rodzaju ciekawostka, czy smaczek, z którym mamy do czynienia w książkach. Więc w drugim tomie Azja. Azja i Jason Bern w Azji na pewnej misji, która ma tak naprawdę uratować świat przed ryzykiem, czy przed perspektywą kolejnej wojny na skalę globalną ale nie w takim znowu sztucznym, przerysowanym, komiksowym stylu czy smaku, tylko w takim no, dosyć realistyczny, dosyć realistycznej formie, sensownie uzasadnionej politycznie, czy geopolitycznie, ekonomicznie. Dosyć sensownie wygląda jak tam się to poczyta, jak to, jak to jest wszystko przedstawione no to Jason na swój sposób można powiedzieć, że ratuje świat. Chociaż znowu, to nie ma w ogóle takiego podniosłego charakteru, jak ja to teraz ujmuję, tylko taki właśnie bardziej pragmatyczny, tak, tak jak w filmach. To jest chyba jedyny wspólny mianownik pomiędzy filmami a książkami w tym przypadku, że, że obie te produkcje są dosyć pragmatyczne. Nie, mają, nie ma się takiego wrażenia, że że są, znaczy Ja bynajmniej nie odebrałem takiego wrażenia, że to jest takie sztuczne i nierealne, tylko mógłbym w to uwierzyć, że to właściwie mogło mieć miejsce, czy może mieć miejsce, coś takiego. Więc w drugim tomie Azja, azjatycka przygoda, azjatycka misja, natomiast w trzecim tomie, ciekawe, powraca temat z pierwszego, bo w pierwszym tomie mieliśmy to odnajdywanie tożsamości, ale tak naprawdę coś znacznie więcej, czego w ogóle też nie było w filmie. Mianowicie Jason w pierwszym tomie książki zdał sobie sprawę z tego, że posiada pewnego wroga i to nie jest ten sam wróg, co w filmie. W filmie Jason był ścigany przez rząd, przez struktury, które same powołały go do życia, według bynajmniej tej narracji czy fabuły filmowej. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, to w książce, owszem, jest ścigany przez te struktury, ale również tak naprawdę odnajduje, zdaje sobie sprawę z tego, że posiada jeszcze jednego wroga, którego w ogóle nie ma w filmie, w filmach, w ogóle. Nie istnieje postać tego wroga, Jasona, którym jest tak zwany Szakal, ma pseudonim Szakal, ten wróg. I Tenże szakal um, pojawia się w pierwszym tomie. Um, mamy, mamy pewien motyw jego. Później na, na czas drugiego tomu ta cała sprawa z szakalem niejako zostaje zepchnięta na dalszy tor, ale w trzeci, aby w trzecim tomie znów powrócić tak naprawdę pełną parą, już tak naprawdę pełną i znaleźć swój finał wreszcie. E, co ciekawe i jeżeli chodzi o trzeci tom, to w trzecim tomie, też nie cały czas, ale sporą jego ilość, akcja dzieje się w tym razem w Rosji. W Rosji. Przepraszam. Więc mamy Rosję, mamy KGB, mamy to wszystko, mamy polowanie na szakala, mamy taką... Ciekawą relację, w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzeć na książki o Jasonie, jak na całą trylogię, tak z góry, to ta relacja Jasona i Shakala jako czołowych, tak naprawdę, czołowe osoby z branży, w cudzysłowie um, przedstawia się jako taki swoisty taniec, <głosy> gdzie oni obierają coraz to nowe figury, polują na siebie. Jest to wytrwałe polowanie, chociaż czasem ma się wrażenie, że że to się ciągnie za długo, za bardzo i, i jest tyle po prostu nieudanych, nieudanych przedsięwzięć, akcji, że no, zdecydowanie ma się takie nawet finalnie pozytywne wrażenie, dla mnie było pozytywne, że książka nie jest pisana w hollywoodzki sposób nie jest pisana tak, że głównemu bohaterowi ma się większość spraw udawać, a jeżeli coś ma mu się nie udać, to tylko na pokaz, żeby tylko podbić spektakularny sukces później. W książkach odnajdujemy zupełnie inną sytuację, kiedy Jasonowi potrafi się niejednokrotnie coś nie udawać i on na przykład w moich oczach często staje się bardziej autentyczny. Bardziej autentyczny, bardziej ludzki, bardziej prawdziwy. Autor nie stroni od, od takich rzeczy. Nawet finał sam, którego nie będę zdradzał, em, finał, em, który no, niby z jednej strony jest happy endem, ale to tak mówię niby, więc za dużo nie zdradzam, bo z drugiej strony zupełnie ten finał nie jest przeprowadzony w sposób hollywoodzki, w taki, którego można by się spodziewać. Zresztą ja już, jak byłem właśnie u progu tego finału, kiedy już dosyć mocno zdałem sobie sprawę, że powieści o Jasonie nie są hollywoodzkie, nadal spodziewałem się zupełnie innego finału. I nadal autorowi udało się mnie absolutnie zaskoczyć sposobem, w jaki rozwiązał zakończenie powieści, w jaki w ogóle to przeprowadził wszystko. Więc no jest to spektakularne, trzymało to tempo, nie tylko trzeci tom, ale wszystkie trzy potrafią trzymać tempo. Akcja potrafi się rozwijać. Mamy do czynienia z, z jakimiś zamieszanymi intrygami, z różnymi w ogóle sensacyjnymi sprawami. Znacznie bardziej jest to złożone, skomplikowane, spektakularne niż w filmach. Mamy właśnie różne inne siły. Mamy KGB, mamy włoską mafię, um, sycylfiską. Mamy um, Właśnie jakieś tajne struktury rządowe, tajne operacje, o których się głośno nie mówi. Mamy nawet o dziwo jakąś taką ludlumowską wersję New World Order, czyli nowego porządku świata. Tajne znowu osoby, które zostały pousadzane na ważnych, wysokich stanowiskach i próbują jakby ogarnąć gospodarkę międzynarodową, czy nawet światową na własną modłę, na własną korzyść, z jakąś własną tam stojącą za tym wszystkim agendą. Więc to jest bardzo ciekawe, że, że ten motyw też dostajemy w trylogii o Jasonie, tylko że w innej zupełnie wersji niż, niż te teorie spiskowe, które czasem chodzą po internecie, no tutaj u Jasona Berna nie dostaniemy, nie dostaniemy zjawisk paranormalnych, nie dostaniemy kosmitów i tych podobnych rzeczy, ale, ale dostaniemy jakąś tam lokalną wersję, ludlumowską, tak jak powiedziałem, tego nowego porządku świata, w którymś momencie pod nazwą, tak powiem, Meduza, taki kryptonim, która to meduza przewija się tu i ówdzie przez te tomy powieści, aby w końcu odnaleźć takie dosyć, dosyć spektakularne rozwinięcie, którego też nie można by się spodziewać wcześniej. Wcześniej meduza jawiła się jako tajna operacja z czasów Wietnamu. Natomiast później, później poznajemy meduzę w zupełnie innym świetle, że ta operacja z czasów Wietnamu to był tylko zalążek, czegoś, co wyrosło na ogromną skalę, na kolosalną skalę i zaczęło trząść światową gospodarką tak naprawdę za kulis. W ogóle wątek dodatkowy, który jest niezależny w trzecim tomie bodajże, tak, w trzecim tomie powieści o Jasonie. Mamy jego misję z Szakalem, ale mamy równolegle jego misję tak naprawdę dotyczącą meduzy wspomnianej i to tylko tak naprawdę mocno, mocno, mocno akceleruje tempo akcji, tempo fabuły, dodaje temu wszystkiemu adrenaliny, jakiej się angażuje czytelnika. No, książki te zdecydowanie można powiedzieć, że trzymają napięcie, potrafią absorbować i Wątki są szerokie, bogate, dużo intrygi, dużo zagmatwania, ale spokojnie można się w tym wszystkim połapać. Jest to dobrze przedstawione, jasno, jasnym takim przystępnym językiem, za co chwała Robertowi. I tak jak mówiłem, bardzo, bardzo miłe zaskoczenie, bardzo miła niespodzianka w tym leży dla mnie, iż postać samego Jasona jest przedstawiona w powieści w książkowej formie jako bardziej ludzka. W bardziej ludzki sposób, bardziej autentyczny, wielopłaszczyznowy, jako człowieka, który poza, poza swoją taką zawodową, że jakbym, stroną ma też uczucia, ma też własne prywatne życie, prywatne sprawy, prywatne wartości, jakieś, na których mu zależy. Ma kobietę, którą kocha, ma rodzinę w którymś momencie, tak jak wspominałem, no i to jest w ogóle niesamowite, że jest to przedstawione w takim świetle. Ja generalnie nie przepadam za gatunkiem sensacji czy kryminału w literaturze i w związku z tym szereg, szereg jakby motywów czy scen obecnych w tej trylogii, szczególnie tych bardziej brutalnych, zdecydowanie nie, nie była w moim guście. Niemniej jednak cała reszta, o której opowiedziałem do tej pory tobie, była dla mnie interesująca i porywająca. Stąd też jak najbardziej nie żałuję lektury tych książek. Wręcz się cieszę, że mogłem poznać Jasona od zupełnie innej strony niż w filmach. I faktycznie mogę finalnie powiedzieć, że po lekturze książek właśnie okazało się to, co sobie zakładałem po obejrzeniu filmów, że, że książki mogą mi dać, albo mogą być dla mnie co najmniej atrakcyjne, tak samo jak filmy, albo mogą być atrakcyjne jeszcze bardziej. No, okazało się, że faktycznie były atrakcyjne jeszcze bardziej i to znacznie, znacznie, znacznie bardziej. Znacznie bogatsze, szersze, zaskakujące. Co tam w tych książkach o Jasonie Burnie odnalazłem. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o o książki o Jasonie Bernie, któregoś razu zaintrygowało mnie głęboko, kiedy zobaczyłem na półkach z książkami w hipermarkecie tytuły o Jasonie Bernie, najwyraźniej, ale tytuły których nie znałem. Nie było to ani tożsamość Berna, ani krucjata, ani ultimatum. Były to zupełnie jakieś inne tytuły, których nie znałem, i zastanawiałem się, czy Robert napisał jakieś inne części, o których ja nie wiem. Zbadałem tą sprawę i okazało się, że to nie Robert napisał następne książki z serii o Dysonie Bernie, ale inny autor, którego teraz nazwiska nie przytoczę. Robert nie jestem pewien, czy nie zdążył napisać dalszych części, czy po prostu nie chciał ich pisać, dlatego, że napisał wiele innych książek tak czy owak. Natomiast inny autor podjął się jakby kontynuacji um, książek, kontynuacji wątku Jasona Berna i z tego co wiem, to nie jedną książkę napisał, nawet całkiem dosyć sporo tych książek o Jasonie stworzył. Kto wie? Być może pewnego razu sięgnę po nie. Hmm. Ciekaw jestem, czy w nich ta postać Jasona nadal jest przedstawiana w taki wielopłaszczyznowy sposób ludzki, jak to zostało uczynione w oryginalnej ludlumowskiej trylogii. Hmm. Okej, okay. no myślę sobie, że to by było wszystko, jeżeli chodzi na dzisiejszy odcinek, dzisiejszy rozdział MOLIM w gruncie rzeczy. Chciałem się podzielić różnymi tego rodzaju refleksjami na temat Jasona Belna. Cieszę się, że. To wyszło tak spontanicznie, dlatego że wcześniej tego nie planowałem. To wyszło spontanicznie przy okazji poprzedniego rozdziału Molium, gdzie po prostu um, zdarzyło mi się wspomnieć o Jasonie i to mnie zainspirowało do tego, żeby dzisiejszy odcinek dedykować właśnie tym powieściom. I bardzo się z tego cieszę. Miło mi było powspominać um, jakby tą lekturę, to doświadczenie, Jaki miło mi było poopowiadać trochę znowu o romansie dwóch światów Marie Corelli, o dzienniku norweskim jeszcze przypominam. Także, także dzisiejszy rozdział Monium był dedykowany właśnie tym zagadnieniom. Ja dziękuję Tobie za cały ten spędzony czas. Niech zerknę no, no, no. Kawałek tego czasu. Miło mi było spędzić go razem z Tobą, powspominać, poczynić różnego rodzaju dogresje. Dziękuję Tobie za ten czas. Życzę również przyjemnego wieczoru, przyjemnego poranka, przyjemnego dnia, w jakimkolwiek jesteś czasie. Oraz serdecznie zapraszam do wysłuchania następnych epizodów, następnych rozdziałów Molium Wyznań Mola Książkowego. Mówił T.J.